Kroju Zambrowskiego, Staszewskiego, Szafa, Matwina, Albrechta, Ochaba, Jędrychowskiego, nie trudno zgadnąć, spotkałby nas los podobny temu, jaki w czasach stalinowskich zgotowali oni zaplutym karłom reakcji, czyli żołnierzom Armii Krajowej. Dziś wiemy, że bez względu na hasła propagandowe dążeniem ich była nieograniczona władza. Skoro celem organizatorów studenckiego marca miał być powrót do stalinizmu, to automatycznie ekipa Gomułki jawiła się jako obrońcy zdobyczy października, a marzec w wymiarze partyjno-policyjnym jako jego kontynuacja. Co ciekawe, niektórzy ludzie nabierali się na to. I tak na przykład redaktor naczelny po prostu, Ryszard Turski, w 1957 roku usunięty z partii, wstąpił do niej ponownie po marcu, aby kontynuować październikowe przemiany. Naturalnie zarzucanie komandosom, że przygotowywali zamach stanu, było ze strony moczarowców postępowaniem mającym na celu odwrócenie uwagi od własnych działań, które można by określić takim mianem. Marzec w wymiarze realizowanym przez siły narodowe nie miał też oczywiście nic wspólnego z październikiem i w żadnym razie nie może być uważany za jego kontynuację. Był jego jawnym zaprzeczeniem. Natomiast do dorobku ideowego października nawiązywali uczestnicy ruchu studenckiego, w szczególności komandosi oraz niemała część intelektualistów, artystów i ludzi pióra. Niemniej, zwłaszcza w kręgach aparatu partyjnego, co pewien czas propagowana była wizja Marca jako narodowego odrodzenia, okres rozprawy z syjonistami. Przy tej okazji niekiedy znów uderzano w komandosów. Holzer przypomina, że w marcu 1981 roku w wydanym do użytku wewnętrznego biuletynie Komitetu Warszawskiego ogłoszono list do redakcji, w którym niezgodnie z faktami, wbrew realiom, wspomniano, iż 13 lat wcześniej komandosi głosili takie hasła jak «robole do fabryk» czy «chłopi do gnoju». Dziś takie rewelacje mogą wywoływać uśmiech politowania lub ewentualnie irytację, lecz w roku 1968 sprawa ta wyglądała o wiele poważniej. Partyzanci, i ich stronnicy, niemal za wszelką cenę starali się wykazać, że komandosi i ich starsi protektorzy, nierzadko uprzednio mocno zaangażowani w stalinizm, dążyli do obalenia Gomułki i restytucji silnej władzy o charakterze autorytarnym, jak gdyby władza Gomułki miała charakter demokratyczny, a nie autokratyczny. Jesienią 1968 roku rozpoczęły się procesy komandosów. Nowak podaje, że aby ograniczyć możliwości obrony, i zastraszyć środowisko adwokatów, pięciu czołowych obrońców w procesach politycznych zawieszono w prawach wykonywania zawodu. Byli to Witold Lis-Olszewski, Władysław Siłanowicki, Jan Olszewski, Aniela Steinsbergowa oraz Jan Konopka. W listopadzie 1968 roku odbył się stosunkowo szeroko, choć oczywiście jednostronnie i w sposób tendencyjny przedstawiany przez prasę proces Deitschgewanda i Kretkowskiego. Pierwszy został skazany na 2,5, a drugi na półtora roku więzienia. O procesie tym w walce młodych z 24 listopada pisał znany z wiosny tandem Royd Andruszkiewicz w artykule Komandosi przed sądem Sojusz Nienawiści. Z kolei Anna Powłowska w sztandarze młodych z 16-17 listopada podjęła się nakreślenia portretu oskarżonego. Ciekawe, że w tym artykule utrzymanym w konwencji swojego czasu Autorka przytoczyła następujący fragment ostatniego słowa dejcz -Gewanda. Szukaliśmy prawdy społecznej, byliśmy wyrzucani, represjonowani bez dyskusji, bez motywacji Po 8 marca powstał ruch młodzieży studenckiej, który prasa kompromituje i zohydza Jest to spontaniczny bunt młodzieży przeciwko złu Wyroki niczego nie załatwią, ani splugawienie intencji, ani dorabianie metryk politycznych Fakt stosunkowo dużej liczby publikacji prasowych na temat procesów komandosów musi zastanawiać jeśli pamiętać, że do udziału w rozprawach dopuszczono tylko dwoje dziennikarzy. Byli to Maria Osiadacz, która swoje sprawozdania z procesów zawarła w książce Sąd orzekł, oraz Ryszard Gontarz, który 17 listopada w Prawie i Życiu ogłosił, jak sam uważa, swój najlepszy artykuł Milcz lub Kłam. Zresztą niedługo potem, w grudniu 1968 roku, za atakowanie Gomułki i Kliszki, za marazm i zastój, Gontarza usunięto z partii i zakazano mu drukowania. Władze uznały, że winnych zamachu stanu należy surowo ukarać. W grudniu Lityński został skazany na dwa i pół roku, a Blumstein na dwa lata więzienia. W styczniu 69 roku Kuroń i Modzelewski zostali skazani na trzy i pół roku więzienia każdy. W lutym Michnik na 3 lata Toruńczyk, Szlajfer i Zambrowski otrzymali po 2 lata więzienia Górecki rok i 8 miesięcy Sądzone razem Bogudzka, Grudzińska i Lasota otrzymały wyroki po półtora roku więzienia Nie jest moim zamiarem pisanie kto spośród komandosów i dlaczego zdecydował się w śledztwie składać jakiekolwiek zeznania ani kto składał zeznania wyraźnie obciążające kolegów Jest to w tym środowisku sprawa stale żywa Wzajemne pretensje i uprzedzenia do dziś są silne i dziwić się temu nie można. Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że na temat procesów komandosów narosło wiele dalekich od prawdy mitów. Między innymi utarło się przekonanie, iż liczni komandosi, złamani w różny sposób w śledztwie, na procesie bezceremonialnie sypali swoich kolegów. Przeciwko tym mitom zaprotestował Blumstein, mówiąc w marcu 81 roku. W tym dość licznym środowisku, z którego się działo 30 czy 40 osób, dłużej lub krócej, można wyliczyć około 20 osób chyba, które po prostu odmawiały wyjaśnień. Cała reszta w zasadzie mówiła niezwykle szlachetnie i przyzwoicie, nie plując na nikogo, mówiąc prawdę, nie dodając. I były, jak zawsze w takim środowisku, trzy-cztery osoby, które się po prostu w śledztwie połamały i mówiły to, co w dużej mierze chcieli od nich usłyszeć oficerowie śledczy. Większość skazanych opuściła więzienia do sierpnia 1969 roku w wyniku amnestii ogłoszonej z okazji 25-lecia Polski Ludowej. Recydywistom, Kuroniowi i Modzelewskiemu, zmniejszono karę o połowę. Oni dwaj weszli na wolność dopiero we wrześniu 1971 roku. Konsekwencją przedterminowych zwolnień na mocy amnestii były nakazy pracy, jakie otrzymywali byli studenci, oraz ograniczone możliwości kontynuowania studiów, zwykle na innej uczelni i nierzadko na studiach zaocznych. Na przykład Michnik po wyjściu z więzienia we wrześniu 1969 roku przez blisko dwa lata pracował jako spawacz w zakładach imienia Róży Luksemburg w Warszawie, a następnie mógł ukończyć studia historyczne w Poznaniu w trybie eksternistycznym. Tym jednak co jesienią 1968 roku absorbowało władzę w największym stopniu były przygotowania do 5 zjazdu PZPR Na obradującej podczas kampanii przedzjazdowej 24-25 października konferencji warszawskiej Kempa nawiązując do wydarzeń marcowych stwierdził, że warszawska organizacja partyjna jej aktyw, a zwłaszcza organizacje partyjne w kluczowych zakładach pracy w walce z frontalnym atakiem przeciwnika politycznego ze swoistym przymierzem politycznym różnych antysocjalistycznych sił dobrze zdała swój egzamin. Również MO i ORMO dobrze spełniły swoją partyjną i służbową powinność. Kępa poinformował, iż w latach 1965-67 dokonano ponad 600 zmian na stanowiskach kierowniczych w zakładach pracy, instytucjach i przedsiębiorstwach pozostających w nomenklaturze komitetów dzielnicowych i Komitetu Warszawskiego. Równocześnie podał, że tylko od marca do końca września 1968 roku odwołano w Warszawie ze stanowisk kierowniczych blisko 800 osób, to znaczy więcej niż łącznie przez wszystkie pozostałe lata tej kadencji Komitetu Warszawskiego. Sytuację w szkołach wyższych ocenił w sumie dodatnio. Oto w roku akademickim 1968-69 wzrósł do 44,4%, udział młodzieży pochodzenia robotniczego i chłopskiego wobec 33,3% w roku poprzednim jako skutek wprowadzenia systemu punktowych preferencji na egzaminach wstępnych dla młodzieży pochodzenia robotniczego i chłopskiego Jeśli idzie o kadrę dydaktyczną to poprawił się system awansów gdyż włączono do aktywnej pracy wychowawczej i naukowej wielu spychanych dotychczas w cień wartościowych młodych pracowników nauki Mianowanie 119 docentów etatowych, 26 nowych kierowników katedr w istotny sposób zmieniło sytuację w radach wydziałów w katedrach. Wspomniani przez kępę docenci etatowi, nazywani też później ironicznie docentami marcowymi, byli to ludzie, którzy przeważnie z tytułu ich pozanaukowych zasług, mimo że nie posiadali habilitacji, otrzymywali stanowiska docentów. Opierając się na materiału Wydziału Nauki i Oświaty KC, Kozik podaje, że w skali całego kraju dokonano 575 takich awansów docenci bez habilitacji na ogólną liczbę około 4,5 tysiąca samodzielnych pracowników naukowych. Po marcu nie przedłużono też kadencji 26% dotychczasowych rektorów i 62% prorektorów. Równocześnie od pracy dydaktycznej odsunięto około 70 profesorów i docentów, najwięcej w Warszawie, Nierzadko o znanych nazwiskach i dużym autorytecie w środowisku. Wniosków było więcej, pisze Kozik. Nie wszystkie jednak zostały zaakceptowane przez ministra. Sporą część usunięto z uczelni z mocy znowelizowanej ustawy. Wobec innych zastosowano egzekwowany wtedy rygorystycznie wymóg jednoetatowości. Były także pojedyncze rezygnacje z własnej woli. Wspomniana tu znowelizowana ustawa znacznie ograniczała autonomię szkół wyższych i była zdecydowanym krokiem wstecz w porównaniu z ustawą z 1958 roku. Również wtedy zalecono przejście od modelu asystentury do formy studiów doktoranckich. Jednocześnie dwuletnie studia nauczycielskie zaczęto przekształcać w trzyletnie wyższe szkoły nauczycielskie. Zabierając głos w dyskusji na konferencji warszawskiej sekretarz Komitetu Uczelnianego PZPR Uniwersytetu Warszawskiego Marian Dobrosielski poinformował, iż od marca usunięto z Uniwersyteckiej Organizacji Partyjnej 70 osób, którym obca była ideologia naszej partii, którym obcy był rozwój naszej socjalistycznej ojczyzny, jak też ludzi biernych i chwiejnych, niewypełniających elementarnych obowiązków statutowych. Dobrosielski podał też, że od marca przyjęto do partii w Uniwersytecie Warszawskim 152 osoby. Wedle jego słów byli to przeważnie studenci, którzy w pełni zdali egzamin w trudnych dniach marca. Dodał, że równocześnie zwolniono z pracy w UW i pozbawiono wpływu na młodzież kilkudziesięciu pracowników naukowych, w tym 27 profesorów i docentów. Powołano w tym samym czasie 57 docentów etatowych o wysokich kwalifikacjach naukowych, moralnych i politycznych, ludzi, którzy z pełnym oddaniem i przekonaniem będą uczyć i wychowywać młodzież w duchu socjalizmu, patriotyzmu i internacjonalizmu. Według Dobrosielskiego w marcu zarysowała się ostra i jednoznaczna linia podziału i walki, a akcja podjęta przez studentów obiektywnie była skierowana przeciwko partii, przeciwko socjalizmowi, Związkowi Radzieckiemu, przeciwko najżywotniejszym interesom Polski. Byliśmy w defensywie, ale walkę podjęliśmy. Gdyby jednak nie postawa klasy robotniczej Warszawy, gdyby nie szybka i zdecydowana pomoc partii, to sami wówczas na Uniwersytecie tej walki wygrać nie bylibyśmy w stanie. Jednak w dalszej części swego wystąpienia Dobrosielski optymistycznie z punktu widzenia partii stwierdził, że w Uniwersytecie Warszawskim nie ma i być nie może powrotu do sytuacji sprzed 8 marca, nie ma i być nie może miejsca na propagowanie rewizjonizmu, nihilizmu narodowego, nacjonalizmu, czy też konsumpcyjnych, drobnomieszczańskich postaw życiowych. Sojusznikiem władz w tej akcji wychowawczej w większym stopniu miał się stać film polski. Pierwszy sekretarz POP przy Zjednoczonych Zespołach Realizatorów Filmowych, Jerzy Passendorfer, jako wedle jego własnego określenia przedstawiciel frontu ideologicznego, Zapewniał zebranych, że już w niedalekiej przyszłości na ekranach naszych kin pojawią się dzieła dające młodemu pokoleniu prawo do dumy z osiągnięć swoich ojców i matek. Dzieła godne społeczeństwa budującego socjalizm. Była już mowa, jakie to były dzieła. Z kolei komendant Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej Henryk Słabczyk mówił, że w ostatnich latach, a zwłaszcza w 68 roku, Stopień upartyjnienia w szeregach Milicji i Służby Bezpieczeństwa w Warszawie wzrósł o 12%. Rzecz jednak nie tylko we wzroście ilościowym. Najważniejszy jest tu fakt poważnego wzrostu świadomości ideowo-politycznej oraz zaangażowania społecznego. Milicja i Służba Bezpieczeństwa Warszawy jest także lepiej przygotowana ogólnie i specjalistycznie. Zwiększyła się znacznie w naszych szeregach ilość funkcjonariuszy ze średnim i wyższym wykształceniem. Odcinek 40. Nawiązując do wydarzeń marcowych, Słabczyk stwierdził, że aparat bezpieczeństwa zdawał sobie wtedy sprawę z politycznego znaczenia tej walki. Działaliśmy na rozkaz partii, zgodnie z najgłębszym wewnętrznym partyjnym przekonaniem, że czynimy słusznie. Przecież w marcu i po marcu mieliśmy taką sytuację. Razem pod rękę wzięli się i wyrażali zadziwiającą jedność reakcyjni politycy i syjoniści, rewizjoniści i dogmatycy, i inne siły antysocjalistyczne, które uderzają w partię, w socjalizm. Okazało się, że tych przeciwników socjalizmu w Polsce wcale nie jest tak mało, że wspierani przez siły z zewnątrz mogą stanowić, jak to zresztą wykazał przykład Czechosłowacji, zagrożenie faktyczne. Reakcji marzy się dzień, w którym można by socjalizm za gardło chwycić. Bojowy ton wystąpienia Słabczyka nie był na konferencji czymś wyjątkowym. Wielu mówców równie bojowo wygrażało przeciwnikom politycznym, zapewniając, iż nie zabraknie im determinacji w działaniu. Janina Pilipczuk, pierwszy sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR w polskich Zakładach Radiowych imienia Kasprzaka, nawiązując do zebrania literatów z 29 lutego, powiedziała Pilnie będziemy śledzić przygotowania i przebieg najbliższego zebrania Oddziału Warszawskiego Literatów Polskich, ale równocześnie mamy prośbę do aktywu tego środowiska. Niech przekaże niektórym literatom, jeżeli będą próbowali jeszcze raz podważyć naszą władzę ludową, szkalować kierownictwo partii, że tym razem nie zatrzymamy się na schodach z rezolucją w kieszeni. Potrafimy otworzyć drzwi i powiedzieć, co o nich myślimy. Jest to wypowiedź podwójnie interesująca. Z jednej strony potwierdza fakt, znany nam z innych przekazów źródłowych, że w 1968 roku Wolska Organizacja Partyjna nie stroniła w swym działaniu od metod bojówkarskich. Tak należy odczytywać nocną wizytę aktywistów z woli, którzy przybyli na zebranie pisarzy. Z drugiej strony pokazując, iż jesienią 1968 roku przynajmniej część aktywu i aparatu nie wyzbyła się myśli o posługiwaniu się w politycznym działaniu metodami bojówkarskimi. Jeszcze bardziej bojowa, czy po prostu bojówkarska atmosfera panowała na obradującej 5 października 1968 roku konferencji dzielnicowej w łódzkiej dzielnicy Polesie. Mówcy licytowali się tam w demagogii. Hasła skrajnie populistyczne mieszały się ze sloganami szowinistycznymi i antysemickimi. Na przykład pierwszy sekretarz komitetu zakładowego w zakładach Przemysłu odzieżowego Femina, Jerzy Niewola, Stwierdził, że klasa robotnicza przeszła dużą edukację zawodową i polityczną. Umie odróżnić rzadkiewkę od komunisty. Po trzeba iść na uczelnię, po rozum, do klasy robotniczej. Aktyw pyta, jakie konsekwencje ponoszą wszyscy, których nazwiska ukazały się w prasie w marcu. Ten sam wątek rozliczeniowy w postaci silniejszej i nieporównanie bardziej nieprzejednanej wystąpił w przemówieniu Józefy Żabolickiej pierwszego sekretarza podstawowej organizacji partyjnej ZPW imienia Struga stwierdziła ona pytano w czerwcu 67 o opinię klasy robotniczej mówiliśmy oczyścić ze syjonistów a teraz się przebacza krzywdy nam wyrządzone tu z tej trybuny członkowie kierownictwa mówili że tym którzy podnoszą rękę na władzę ludową ręce trzeba urwać im głowę trzeba urwać Trzeba ich karać, chociaż wsadzać do więzienia nie warto, bo trzeba dawać jeść. Należy zrobić proces polityczny Szafowi, Baumanowi, Żółkiewskiemu, Zambrowskiemu, rozliczyć się z tymi, którzy przeszkadzają. Na prawdziwe wyżyny tej stylistyki wzniósł się niejaki Nagdziarz, robotnik z pracującej na potrzeby milicji i wojska Centralnej Wytwórni Odzieży. Stwierdził on, że klasa robotnicza widzi, że na stanowiskach kierowniczych siedzą farbowane lisy i robią złą robotę. W mętnej wodzie farbowane lisy ryby łowią. Dobrze oczyścić wodę, aby nadawała się do picia. Po tej niedorzecznej plątaninie przysłów i powiedzeń Nagdziarz postanowił mocniej uderzyć, utrzymując się wszakże w podobnej stylistyce. Trzeba chwast z korzeniami wyrwać. Czechosłowacja potwierdziła, w jakim niebezpieczeństwie byliśmy w marcu. Pokazać, że jest władza klasy robotniczej. Powinno się uregulować sprawy kradzieży. Srebrniki, złotniki kradną miliony, a nie wiesza się ich. Tylko Wawrzeckiego, afera mięsna, w Warszawie powieszono, pewnie dlatego, że Polak. Nie może mniejszość narodowa obsadzać się na stanowiskach, a większość narodowa na nich pracować. Brak kontroli w różnych dziedzinach naszego życia. Szczebel centralny powinien wziąć się do roboty, bo inaczej my się za was weźmiemy. Aby nie stracić zaufania klasy robotniczej, trzeba wyeliminować baumanów, czyli sukin synów, aby ich tu nie było. Ataki na baumana, szafa czy żółkiewskiego ze strony ludzi, którzy najprawdopodobniej nigdy na oczy nie widzieli żadnej ich książki, nie mówiąc o tym, by ją kiedykolwiek czytali, mogłyby świadczyć, że owi reprezentanci klasy robotniczej byli jedynie wykonawcami cudzych poleceń i może wygłaszali teksty przygotowane przez kogoś innego. Z socjologicznego, a może jeszcze bardziej z psychologicznego punktu widzenia ciekawe byłoby poznanie motywów tych ludzi, na ile byli samodzielni, a na ile realizowali tylko cudze polecenia. Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedno zjawisko. Otóż jeżeli agresywna kampania antysemicka i antyinteligencka spotykała się z przychylnością, to powodowało, że bezkarnie, nawet niekiedy za przyzwoleniem i zachętą góry, mogły znaleźć ujście najbardziej czarnosecinne postawy i poglądy. W tej specyficznej atmosferze mogły się też uzewnętrzniać najbardziej mroczne i ponure strony ludzkiej osobowości. Dla socjologów nie jest tajemnicą, że wśród znacznej części, większości polskiego społeczeństwa, dość trwałe są postawy nietolerancji połączone z silnym syndromem autorytarnym. Konsekwencją tego jest stosunkowo silnie rozpowszechnione przeświadczenie o skuteczności surowego prawa represyjnego. Opowiadanie się za utrzymaniem kary śmierci, optowanie za długoterminowymi wyrokami, a w przypadkach skrajnych także za stosowaniem kar cielesnych, np. żądanie odrąbywania rąk złodziejom. Marzec pokazał, że tego typu koncepcje i postawy były dość rozpowszechnione wśród kuszonego demagogicznymi, populistycznymi i nacjonalistycznymi hasłami aparatu i aktywu PZPR. Wystąpienie na Gdziarza było tego przykładem. W takim oto klimacie politycznym przygotowywano piąty zjazd partii, który, jak się wydaje, nie bez kozery w roku pięćdziesięciolecia odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczął obrady 11 listopada 1968 roku. Jest faktem, że właśnie w 1968 roku, po raz pierwszy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, uroczyściej obchodzono tę rocznicę. Można sądzić, że odbyło się to nie bez udziału partyzantów, którzy, jak powiedziano, często i chętnie odwoływali się do haseł narodowych. Nowak podaje, że moczarowcy podjęli zorganizowaną akcję w czasie wyborów delegatów na zjazd. Po raz pierwszy grupa Moczara wystąpiła na zjeździe jako liczny, dobrze zorganizowany i zdyscyplinowany blok. W głosowaniu 600 delegatów skreśliło nazwiska Szyra, Starewicza i Jędrychowskiego. Najbliższych przyjaciół Gomułki, Spychalskiego, Kliszkę i Logesowińskiego skreśliło od 250 do 300 delegatów. Moczar i Gomułka otrzymali największą liczbę głosów. Skreśliło ich tylko siedmiu albo dziewięciu delegatów na 1600 obecnych. Była to przegrana Gomułki, który wzywał do głosowania na listę jego kandydatów bez skreśnień. Głosowanie wprawdzie nie zmieniło składu Komitetu Centralnego, ale było wyraźnym sygnałem dla Gomułki, że pozostał na stanowisku pierwszego sekretarza z łaski Moczara. Gdy odczytywano listę członków nowego KC, po nazwisku Moczara zerwała się długa, demonstracyjna burza oklasków oraz okrzyki – niech żyje! – Gomułka, według słów siatka, był wstrząśnięty. Zjazdu nie można jednak oceniać jako porażki Gomułki i jego najbliższych współpracowników. Przeciwnie, w wyniku zjazdu pozycja Gomułki wzmocniła się, choć wielu zagranicznych obserwatorów trafnie przewidywało, że jest to ostatni zjazd z jego udziałem. Osobiście przychylam się do poglądu, że gdyby nie sierpniowa zbrojna interwencja Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, to Gomułka mógłby zejść ze sceny politycznej znacznie wcześniej niż w grudniu 1970 roku. Ciekawe, że zarówno Czechosłowacji, jak i wydarzeniom marcowym poświęcono na zjeździe stosunkowo niewiele uwagi, choć te ostatnie w referacie K.C. Gomułka uznał za najostrzejszy wyraz konfliktu politycznego z siłami antysocjalistycznymi. Pierwszy sekretarz stwierdził, że fali demonstracji w niektórych środowiskach studenckich postawiła tamę klasa robotnicza, która w całym kraju zdecydowanie poparła politykę partii. Z głosem robotników współbrzmiał protest wsi polskiej, uchwały wielu organizacji społecznych, związków zawodowych, stowarzyszeń dziennikarzy, inżynierów i techników oraz innych. Ocenę wydarzeń marcowych dało dwunaste plenum Komitetu Centralnego PZPR. Według Gomułki wydarzenia marcowe ponownie uwydatniły w sposób dobitny, że klasa robotnicza spełnia przodującą rolę w narodzie, że jest ona decydującą siłą polityczną w kraju, Główną ostoją władzy ludowej. Skoro dwunaste plenum dało ocenę wydarzeń marcowych, jak się można domyślać zdaniem Gomułki ocenę wyczerpującą, to nie było potrzeby, aby zjazd wracał do tej sprawy. W czasie obrad dokonano wyboru biura politycznego, w skład którego weszli Cyrankiewicz, Gierek, Gomułka, Jaszczuk, Jędrychowski, Kliszko, Kociołek, Kruczek, Logasowiński, Spychalski, Strzelecki i Teichma jako członkowie, oraz Mieczysław Jagielski, Jaroszewicz, Moczar i Szydlak jako zastępcy członków. Do sekretariatu KC weszli Gomułka, Jaszczuk, Kliszko, Moczar, Olszowski, Starewicz, Strzelecki, Szydlak i Teichma. Zwraca uwagę fakt, że w najwyższych władzach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej znaleźli się młodzi, różni politycznie sekretarze Kociołek, Olszowski, Szydlak i Teichma. Zjazd był też ważnym wydarzeniem w dziejach resortu spraw wewnętrznych. Spośród wysokiego szczebla funkcjonariuszy MSW do władz partyjnych wybrano na członków KC świtałej szlachcica, na zastępcę członka KC Pietrzaka, na członka Centralnej Komisji Rewizyjnej Tadeusza Dryska i na członka Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej Ryszarda Matejewskiego. 22 listopada aktyw MSW i Komendy Głównej MO spotkał się z delegatami Resortu Spraw Wewnętrznych na piąty zjazd PZPR. Relacje z przebiegu obrad złożył świtała, który m.in. stwierdził, że wybór dużej liczby przedstawicieli resortu spraw wewnętrznych do centralnych władz partyjnych jest dowodem zaufania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej do organów bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wydaje się, że Piąty Zjazd zamykał pewien etap wewnątrzpartyjnej walki politycznej zainicjowanej po wojnie sześciodniowej, a wyraźnie zintensyfikowanej w marcu. Mimo wysiłków podejmowanych przez moczarowców, z walki tej gomuka ostatecznie wyszedł zwycięsko, choć nie bez uszczerbku. Pora więc podjąć próbę bilansu wydarzeń marcowych. Jest on jednak bardzo trudny do zestawienia. Trzeba go też zestawiać na różnych poziomach uogólnienia. Jak już powiedziano, po marcu zatrzymano wiele prac badawczych i przedsięwzięć edytorskich. Między innymi ze względu na skład komitetu redakcyjnego zaniechano pracy nad słownikiem filozofów. Ukazał się tylko jego pierwszy tom, stwierdził w wywiadzie dla Kuriera Polskiego Jerzy Wocial, drugi już poszedł na przemiał. Dalsze tomy do dziś nie ujrzały światła dziennego. Była to ogromna strata i zmarnowana praca wielu, wielu osób. Michał Zieliński, sądząc z tekstu jest to pseudonim biznesmena polskiego pochodzenia, który odwiedził Polskę w 1969 roku, trafnie opisał nastroje panujące wówczas w Warszawie w środowisku literackim. Apatia, strach i brak wiary to elementy dominujące w tym opisie. Autor tej relacji przytacza liczne plotki i anegdoty krążące w tym czasie po Polsce. Pisze m.in. o opublikowanym właśnie wtedy nowym wydaniu Małej Encyklopedii Powszechnej PWN. Kolejki podobno były w bibliotekach do obejrzenia jej. Encyklopedia, w której nie ma Gombrowicza, Marka Chłaski, Mrożka, Miłosza, za to jest... Gaworski, Dobrowolski, Machejek i mnóstwo innych tym podobnych. Jeszcze epoka ciemności się nie skończyła, a już sama sobie wystawiła pomnik. Ta mała encyklopedia to także był dorobek Marca. Walichnowski w jednej z broszur nie umieszkał przypomnieć, że w Izraelu Żydzi z lat powojennej emigracji z Polski zajmują wiele eksponowanych stanowisk i że aparat ucisku, policja, oraz siły zbrojne Izraela zostały zasilone w dużej mierze przez wykwalifikowaną kadrę oficerską z Polski, która w ramach emigracji Żydów, szczególnie w latach 1947-56 i następnie w latach 1956-58, wyjechała z Polski do Izraela. Czemu jesienią 1968 roku miały służyć takie publikacje jak ta? Przecież usuwanie osób pochodzenia żydowskiego z partii i stanowisk przeprowadzono już kilka miesięcy wcześniej. Otóż spełniały one co najmniej dwie funkcje. Z jednej strony miały być środkiem nacisku na osoby pochodzenia żydowskiego w intencji podjęcia przez nie decyzji wyjazdu z Polski. Z drugiej służyć uzasadnieniu post factum słuszności przeprowadzonych czystek. Fakt emigracji Żydów Potwierdzać miał ogłoszoną przez marcową propagandę tezę o ich obcości. Gdyby czuli związek z Polską, mawiano, to by z niej nie wyjeżdżali. W niektórych środowiskach taka argumentacja spotykała się ze zrozumieniem. Budził się uśpiony, stary antysemityzm. Lipski powiedział, że dano wolną drogę do emigracji, ale to było chyba coś więcej. Zresztą Lipski w dalszej części sam stwierdził, były to zarówno półurzędowe zachęty, również w prasie, publicznie, również w kontaktach z aparatem władzy, jak i terror psychiczny. Wielu z moich znajomych ludzi żydowskiego pochodzenia, niektórzy z nich uważali się za Żydów, tego doznało. Były pogróżki telefoniczne, kartki w drzwiach z pogróżkami itd. Ludzie ci żyli w stanie dużego napięcia. Motywacją wyjazdu było przeważnie poczucie zagrożenia, Obawy przed wzrostem antysemityzmu, obawy o los własnych dzieci. W takich wypadkach jest to motyw najmocniejszy, strach zawsze największy. Były uwikłania rodzinne tych decyzji. Znałem ludzi, którzy nie chcieli wyjeżdżać, mąż nie chciał, żona chciała. Decyzje wyjazdu powstawały wówczas niejednokrotnie na tej zasadzie, że ludzie nie chcieli się rozstać i gdy jedna ze stron była już zdecydowana, to wygrywał w tym sporze ten, kto okazywał większy stopień uporu. Niejednokrotnie była to emigracja z nadzieją na poprawienie sobie warunków bytu, emigracja, która przypominała emigrację zarobkową. Takie wypadki też niewątpliwie były, ale nie one, myślę, stanowią charakterystykę tego, co się wówczas działo. Myślę, że byli wówczas i tacy, którzy woleli stąd wyjechać, by w wypadku jakichś dużych przemian nie ponosić odpowiedzialności za rzeczy, które robili, będąc w aparacie władzy. Myślę, że nie jeden taki również wyjeżdżał. Ci ludzie często są tymi, którzy o Polsce i Polakach mówią w sposób, na jaki nie zasługujemy. Jak wiele osób wyemigrowało po marcu z Polski, tego dokładnie nie wiadomo. Chęciński podaje, że począwszy od września 68. roku, emigrowało średnio 500 osób miesięcznie. Do końca 1969 roku wyjechało około 12 tysięcy, ale ponieważ wyjazdy kontynuowano jeszcze przez rok czy dwa, można przyjąć, iż łącznie po marcu wyjechało... 15 do 20 tysięcy osób, z czego mniej więcej 25% osiedliło się w Izraelu. Inne dane podają autorzy tekstu na temat marca opublikowanego w Trybunie Ludu. Piszą oni, że na fali wydarzeń związanych z konfliktem marcowym w latach 1968-71 wyjechało z Polski około 13 tysięcy osób pochodzenia żydowskiego. Liczba ta wydaje się jednak zaniżona, poza tym, jak powiedziano, Wyjeżdżały wówczas z Polski również osoby czyste rasowo. Zresztą także Kozik utrzymuje, iż tylko do połowy 1969 roku łącznie wyemigrowało 20 tysięcy osób. Karpiński podkreśla, że nikt nie musiał wtedy emigrować. Decyzje w tej sprawie były wynikiem rachunku przykrości i przywiązania, zależnym m.in. od tego, czy kandydat do wyjazdu został usunięty z uczelni, czy był w więzieniu, czy wyjeżdżała jego rodzina i znajomi. Nie znaczy to oczywiście, że ludzie mogli dokonywać w pełni swobodnego wyboru. Ten bowiem w każdym bodaj przypadku był mniej czy bardziej wymuszony przez okoliczności. Zrzekłszy się obywatelstwa polskiego, pisze dalej Kalpiński. emigranci z 1968 roku trafiali do różnych krajów, często do Szwecji lub Danii. Jeśli ich spytać, zwykle nie mówią, że są Polakami. Uwierzyli w cudze wątpliwości i w treść dokumentu podróży. Mówią, że są z Polski. Znają szwedzki lub duński, ale wolą mówić po polsku. Jakoś nie słychać, aby kraje skandynawskie miały coś przeciw ich obecności. Tam są na miejscu. W Polsce przed 20 laty powiedziano im, że przeszkadzają. Gdy w latach 70. czy nawet 80. niektórzy pomarcowie emigranci zamieszkali w Skandynawii i chcieli odwiedzić swój kraj ojczysty, władze PRL odmawiały zgody. Jerzy Sławomir Mac dotarł do ludzi pomarcowej emigracji w Danii i skłonił ich do mówienia o sobie. Są to opowieści wiele mówiące o realiach moczarowsko konkolowskiej Polski końca lat 60., w których, jak mówią, nie dało się dłużej żyć. Mac wyraźnie podkreśla, że wyjeżdżając z Polski pomarcowie emigranci pozostawiali w kraju na ogół wygodne, dobrze wyposażone mieszkania, dobre posady bądź sute emerytury, spęczniałe dodatkami za chlebowe ordery i w większości partyjne legitymacje. Ciekawe, że po upływie 20 lat ludzie ci wspominają zdarzenia niby drobne, ale jakże charakterystyczne dla ówczesnej atmosfery terroru psychicznego w Polsce. Na przykład zatrudniona przed marcem w ministerstwie żeglugi Zofia Nowak zapamiętała kierowcę autobusu, który ruszył, gdy jeszcze miała nogę na stopniu, a na zwróconą uwagę odburknął – do Palestyny z tobą, Żydówo! Z kolei Dawid Szczekociński wspominał, jak to w marcu sąsiedzi z bloku przy ulicy Królewskiej regularnie paskudzili mu do mleka. Wśród osób, które po marcu wyjeżdżały z Polski, znaleźli się ludzie zasłużeni dla kultury, sztuki i nauki. Adolf Rudnicki wspomina obiad w mieszkaniu Idy Kamińskiej, na który wielka aktorka zaprosiła go w 1968 roku. W pewnym momencie ktoś powiedział przy stole – Arnold Schiffman, twórca Teatru Polskiego, nie poszedł na zebranie komórki partyjnej. Posłał list, w którym wyjaśniał, że jest nerwowy, że mógłby nie wytrzymać i powiedzieć, co myśli o tych, co go wezwali. Zresztą sama Kamińska, która właśnie w 67 roku otrzymała Oscara za rolę w czesko-słowackim filmie Sklep przy głównej ulicy i która, jak ktoś obliczył, napisała dwie sztuki, 58 innych przełożyła z różnych języków na jidysz, wyreżyserowała 65 przedstawień i zagrała 124 role, niedługo potem wyemigrowała z Polski. Należy dodać, że to ona zorganizowała po wojnie teatr, który w 1949 roku stał się Państwowym Teatrem Żydowskim i ona przez następne lata była jego sercem i duszą. Tylko pozornie może zastanawiać fakt, że po wyjeździe z Polski zdecydowanej większości ludzi rozumiejących język jidysz oraz prawie wszystkich żydowskich aktorów władze zdecydowały się zachować Państwowy Teatr Żydowski. Teatr ten, podobnie jak działające nadal po marcu Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów, Żydowski Instytut Historyczny oraz pismo Volks sztyme miały dostarczać za granicę dowodów rozkwitów PRL żydowskiej kultury oraz zaświadczać o kultywowaniu nad Wisłą tradycji żydowskiej. Trudno powiedzieć, jak duża część opinii publicznej na Zachodzie nabierała się na to, ale niektórzy politycy i publicyści chyba tak. Warto wiedzieć, jakimi metodami posługiwały się w tej grze polskie czynniki oficjalne czy półoficjalne. Laodwe przypomina, że wiosną 1969 roku pewna Żydówka, będąca inżynierem, otrzymała powielany list apelujący do współbraci Żydów o przychodzenie do teatru i popieranie jego istnienia. Pani ta była zaskoczona, ponieważ nigdy nie należała do organizacji żydowskich, poślubiła Polaka, a nawet udało jej się zachować posadę. Okazało się, że w wielkim bloku, w którym mieszkała, jeszcze dwóch spolonizowanych Żydów otrzymało takie same zaproszenia. Tylko te osoby, nikt poza tym. Trójka ta uświadomiła sobie z przerażającą jasnością, że teatr musiał skorzystać z listy potencjalnych widzów dostarczonej przez Departament do Spraw Żydowskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dodać należy, że osoby decydujące się na emigrację nie otrzymywały na ogół polskich paszportów, lecz jedynie specjalne dokumenty podróży uprawniające do przekroczenia granicy polskiej tylko w jedną stronę. Aby uzyskać dokument trzeba było podawać Izrael jako cel podróży, nawet wtedy, gdy czuło się jedynie bardzo luźny lub zgoła żaden związek z kulturą i tradycją żydowską. Nawet wtedy, gdy wiadomo było, iż osoba ta zatrzyma się na stałe w Europie Zachodniej lub Ameryce Północnej. Specjaliści zwracali zresztą uwagę na bezprawny w świetle przepisów krajowych i prawa międzynarodowego charakter pozbawiania wyjeżdżających osób polskich paszportów. W książce o 1968 roku nie może nie pojawić się dworzec Gdański w Warszawie. To z tej nader skromnej by nie rzec wręcz prowincjonalnej stacji odchodziły międzynarodowe ekspresy do Wiednia i Paryża. Przez szereg miesięcy odjeżdżającym towarzyszyły dziesiątki przyjaciół i znajomych, którzy przychodzili na dworzec, aby się pożegnać. Wiele osób uważało wówczas to chodzenie na dworzec gdański za swego rodzaju obowiązek moralny. I dlatego doskonale rozumiem Jacka Kochanowicza i bliskie są mi jego odczucia, jakich doznawał oglądając w telewizji zakończenie skrzypka na dachu. Otóż nie mógł on, jak wyznaje, nie myśleć wtedy o marcu. Należy więc postawić pytanie, kto wówczas wyjeżdżał z Polski? Opierając się na materiałach pochodzących z MSW, Hillebrand podaje na przykład, że z liczącego około 75 osób środowiska komandosów opuściły nasz kraj 42 osoby. Wśród tych, którzy po marcu wyjechali z Polski, Hillebrand wymienia też nazwiska grupy naukowców – Kołakowski, Brus, Baczko, Bauman, Kot, Pomian, Paweł Korzec. Opuszczali polskie ludzie kultury. Wyjechał m.in. oskarżony o wszystkie popełnione i niepopełnione grzechy Aleksander Ford. Emigrowali z Polski pisarze o niemałym dorobku twórczym. Marian Stępień, dla którego marzec 1968 roku był jeszcze jednym, bardzo wymownym przejawem tej potrzeby naszego narodu, która polega na poczuciu konieczności nieustannego manifestowania własnej tożsamości, wymieniał przy tej okazji Arnolda Słudzkiego, Witolda Wierprze, Stanisława Wygockiego, Jana Kota, a z młodszych twórców Henryka Grinberga. Stępień pisał to kilka lat wcześniej, zanim został sekretarzem Komitetu Centralnego. Wiemy już mniej więcej, kto wyjeżdżał po marcu, ile osób opuściło Polskę oraz dlaczego tak się stało. Pora postawić ostatnie pytanie. Jaki był stosunek społeczeństwa do emigracji pomarcowej? Zgadzam się z Lipskim, że mówić o tym można na podstawie nie badań, lecz jedynie własnych obserwacji. Antysemici, powiada Lipski, znajdowali tu dodatkowy argument. Częsta też była zazdrość, że jadą tam, gdzie jest lepiej. Tutaj byli często w partii i w aparacie, a teraz proszę, będzie im tam dobrze. Były to dość częste reakcje. Były też różne stopnie żalu za tymi, którzy wyjeżdżają, czasami wynikające z pryncypiów, czasami z osobistych przyjaźni. Towarzyszyło temu potępienie sprawców. Ludzie, którzy ideologicznie poczuwali się do syjonizmu, wyjechali już wcześniej, przed 1968 rokiem. Nic nie stało temu na przeszkodzie. Wyjeżdżali do kraju, który, jak uważali, będzie ich ojczyzną. Emigracja 1968 roku nie była natomiast emigracją syjonistyczną. Odbiór społeczny wydarzeń marcowych, których konsekwencją były m.in. brutalnie przeprowadzane czystki w aparacie partyjnym i państwowym, administracji, wojsku, bezpieczeństwie, propagandzie, gospodarce, kulturze, nauce, właściwie wszędzie i fala wymuszonej emigracji był tak różny, jak odmienne były postawy zajmowane przez poszczególne osoby. Zgadzam się z Holcerem, który pisze Dla rozczarowanych rewizjonistów i pozytywistów była to ostatnia próba obrony resztek październikowych zdobyczy. Dla młodzieży studenckiej pamiętającej stalinizm i kryzys 56 roku tylko z lat dzieciństwa protest przeciw komunizmowi jako systemowi biurokracji, propagandowego ogłupienia i braku perspektyw. Dla grupy partyzantów bliska zamachowi stanu dobrze zorganizowana prowokacja w celu przejęcia steru partii i rządów. Dla całego aparatu komunistycznego, partyjnego, policyjnego, wojskowego, administracyjnego likwidacja trwających od 56 roku ograniczeń władzy, zastosowanie przemocy fizycznej jako środka zastraszenia i zdyscyplinowania społeczeństwa, szczególnie młodzieży, rozbicie opierających się komunistom środowisk intelektualnych, dla części społeczeństwa, która poddała się demagogii partyzantów, nowa próba reformy komunizmu, stworzenie systemu narodowego komunizmu z mieszanką ideologii komunistycznej, nacjonalistycznej i populistycznej. W dalszej części Holzer stwierdza, iż całe pokolenie młodej inteligencji, studentów i młodych intelektualistów wyniosło z marca poczucie własnej słabości, pewien żal do reszty społeczeństwa, iż nie udzieliło poparcia, ale też nienawiść do systemu posługującego się w odpowiedzi na nieśmiały protest pogromem przy pomocy pałek i gazu, kłamstwem w środkach masowego przekazu, wyrzucaniem ze studiów i pracy, aresztowaniami i procesami sądowymi. Ten sam autor napisał przy innej okazji, Marzec 1968 roku nie był, jak to czasami usiłuje się sugerować, obroną napastowanych za stalinizmu wybitnych uczonych przed byłymi stalinowcami. Gdyby tak było, wśród opiekunów i obrońców represjonowanych w przededniu marca studentów nie znaleźliby się filozofowie Janina i Tadeusz Kotarwińscy Maria Osowska, historyk Witold Kula, Wśród usuniętych z uczelni nie znaleźliby się Czesław Bobrowski, wybitny ekonomista, czy też historyk Tadeusz Mantojfel. Nie uderzono by na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego historyka Stanisława Herbsta. Tak jak nie atakowano by w przededniu marca pisarzy Melchiora Wańkowicza czy Stanisława Cata Mackiewicza. Nie rzucano by potem kalumni na Antoniego Słonimskiego, Stefana Kisielewskiego i Pawła Jasienicę. Marzec 1968 roku był brutalną rozprawą z kulturą polską, zaś tu i ówdzie rzucane hasła rozliczenia za stalinizm stanowiły tylko zasłonę dymną. Odcinek 41 Ten aspekt wydarzeń marcowych podobnie w istocie oceniał znany partyjny socjolog Władysław Markiewicz. Według niego po marcu platforma współdziałania władzy z intelektualistami, w tym także z humanistami, skurczyła się do tego stopnia, że można było właściwie mówić o bankructwie polityki naukowej proklamowanej przez Władysława Gomułkę. Do niedawna w publikacjach oficjalnych przeważały jednak oceny mające niewiele lub zgoła nic wspólnego z jakąkolwiek rzetelnością, zwłaszcza z rzetelnością naukową. Język tych publikacji jest zapożyczony z mów oskarżycielskich. Na przykład były czynny uczestnik nagonki na rewizjonistów i syjonistów Ryszard Halaba stwierdza autorytatywnie, że wydarzenia marcowe 1968 roku nie miały wewnętrznych uwarunkowań politycznych. Nie były też ruchem protestu ludzi pracy przeciwko błędom społeczno-gospodarczym w polityce partii i rządu. Były one częścią składową realizacji programu Światowych Ośrodków Antykomunistycznych, głównie w USA, usiłujących osiągnąć od lat podstawowy cel strategiczny stopniowy demontaż systemu socjalistycznego poprzez osłabienie jego poszczególnych ogniw. W zamierzeniach komandosów oraz ich krajowych i zagranicznych protektorów studenckie wiece protestacyjne w 1968 roku, które usiłowano zorganizować w Warszawie w Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice, miały być początkiem pozbawienia PZPR kierowniczej roli w państwie. Usiłowano doprowadzić do otwartego buntu społeczeństwa, do wywołania w kraju stanu anarchii i chaosu. I dalej. Organizatorom zamieszek studenckich w 1968 roku wcale nie chodziło o usunięcie występujących w tym czasie słabości i niedomagań w życiu społecznopolitycznym czy gospodarczym kraju. Tego rodzaju hasła nie pojawiły się nigdzie, ani podczas zajść w Warszawie, ani w innych skupiskach miejskich. Ich celem było wykorzystanie niezadowolenia części społeczeństwa polskiego, zwłaszcza najbardziej uczulonej na dolegliwości bolączki życia codziennego inteligencji pracującej i młodzieży i wywołanie w Polsce stanu politycznych niepokojów o wyraźnie antysocjalistycznym zabarwieniu. Jednocześnie organizatorzy zajść dążyli do sprzężenia zamieszek w Polsce z wydarzeniami w innych krajach socjalistycznych zgodnie z zasadami wojny psychologicznej prowadzonej przez Zachód przeciwko krajom wspólnoty socjalistycznej, a głównie przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Kolejny raz język i stylistyka cytowanego tekstu ośmieszają ich autora i przerażają czytelnika mnogością nagromadzonych w kilku zdaniach nonsensów, przeinaczeń, kłamstw. Nie ma sensu podejmowanie z nimi jakiejkolwiek rzeczowej polemiki, choć trudno nie odnotować, że właśnie w takich naukowych analizach Najwyraźniej uzewnętrznia się spiskowa teoria dziejów. Zdaniem Halaby i bliskich mu ideowo autorów, w 1968 roku polscy studenci nie występowali w obronie zagrożonych wartości kulturowych. Nie był to też gest solidarności z relegowanymi bezprawnie z uczelni kolegami. Nie była również ich celem demokratyzacja i liberalizacja systemu społeczno-politycznego, ale po prostu realizacja programu światowych ośrodków antykomunistycznych. Niewiarygodne. Podobne publikacje na ogół nie podejmują analizy kwestii ówczesnych walk frakcyjnych partii i towarzyszących im gwałtownych kampanii antysemickiej i antyinteligenckiej. Badacze na zachodzie niemal od razu próbowali opisać i nazwać to, co wydarzyło się w Polsce w 1968 roku. François Fejte przypomina, że nie brakowało zwolenników tezy głoszącej, iż Polska partyzantów ze swoim antysemityzmem, antyliberalizmem, kryptonacjonalizmem, antyniemieckim otwarcie i antyradzieckim skrycie, miałaby stać się czerwonym wariantem przedwojennych rządów pułkowników. Jest to porównanie chybione i trudno oczywiście zgodzić się z tą tezą. Byłby to zwykły prezentyzm. Polska lat 30. była zupełnie innym krajem niż Polska lat 60. -tych. Bliższa prawdy wydaje się teza sformułowana latem 1968 roku przez Jeleńskiego w artykule La Pologne, une Grèce du monde communiste. Jeleński sugerował, że niektórych partyzantów być może w pewnej mierze zainspirował przykład greckich czarnych pułkowników, którzy dopiero co zdobyli władzę w wyniku zamachu stanu w kwietniu 1967 roku. Nigdy nie wiadomo, na ile tego typu spekulacje myślowe są trafne i słuszne, choć poszerzają pole badawcze i pozwalają stawiać nowe pytania. Z kolei Bauman w tekstach pisanych niemal na gorąco jeszcze w 1968 roku za jeden z głównych celów marcowej prowokacji był skłonny uznać likwidację resztek wywalczonej w październiku autonomii wyższych uczelni. Twierdził nie bez pewnej racji, że... Logika zdarzeń marcowych nie pozostawia cienia wątpliwości, że krył się za nimi spisek. Według Baumana nie mogło być przypadkiem, że na hasło rzucone przez anonimowych lub dotąd nikomu nieznanych dziennikarzy objawiły się we wszystkich kluczowych instytucjach centralnych zgrane, skoordynowane i zdyscyplinowane zespoły ludzi dotąd niczym się nie wyróżniających, nie wypowiadających się publicznie, nie oglądanych nigdy w roli aktywistów, teraz zaś wyposażonych w przygotowane z góry listy imienne lokalnych wrogów i w obszerne akty oskarżenia kompilowane z faktów, jakie zaczerpnięte być mogły tylko z akt tajnej policji. Nie mogło być przypadkiem, że cenzura na parę tygodni z góry zapowiedziała, że przedstawienie dziadów 30 stycznia będzie przedstawieniem ostatnim. Fakt bez precedensu w dziejach Polski. Jeśli już cenzura coś likwidowała, czyniła to bez okresu wypowiedzenia. Nie mogło być przypadkiem, że już na parę tygodni przed 30 stycznia informowano w Warszawie każdego, kto chciał i kto nie chciał słuchać, że przed Teatrem Narodowym będzie manifestacja. Nie mogło być przypadkiem, że na placu teatralnym fatalną noc styczniową czekały zaczajone budy policyjne i że grupkę manifestujących studentów, z której na notabene wyłowiono z góry upatrzone osoby, potraktowano z brutalnością nieusprawiedliwioną bynajmniej powagą sytuacji ale obliczono na to, żeby się rozniosło i żeby się buntowali. Nie mogło być przypadkiem, że rzekomych przywódców demonstracji relegowano z uczelni z pogwałceniem wszelkich obowiązujących w tej materii przepisów, wystawiając na próbę poczucie sprawiedliwości i instynkt samoobrony studenckiego ogółu. Nie mogło być przypadkiem, że z nadspodziewaną tolerancją i z przymrużeniem oka potraktowano ogłoszenie o wiecu 8 marca rozlepiane na parę dni wcześniej na murach uniwersytetu. Nie mogło być przypadkiem, że prowadzący zebranie otwarte Uniwersyteckiej Organizacji Partyjnej na dwa dni przed datą wiecu nie dopuścił do głosu przedstawicieli młodzieży, oświadczając im, że jak chcą dyskutować, to mogą to czynić na swoich wiecach. Nie mogło być przypadkiem, że bojówkarskie pałki spadły na studenckie plecy już po tym, jak rektor zgodził się przyjąć studencką delegację, jak studenci uznali wiec za zakończony, sposobiąc się do opuszczenia dziedzińca. Nie mogło być przypadkiem, że już w dwa dni po wydarzeniach uniwersyteckich publikowano listy organizatorów ułożone bez żadnego związku z tym, co naprawdę się działo na uniwersyteckim dziedzińcu. Nie mogło być przypadkiem to wszystko, jak i wiele innych szczegółów zdarzeń marcowych i pomarcowych, wskazujących zgodnie na z góry przygotowany i konsekwentnie z kulis sterowany plan prowokacji. Innym razem Bauman, który partyzantów nazwał grupą ratowników reżimu, stwierdził, że owocem wysiłków tej grupy była marcowa prowokacja obliczona na przedwczesne wyładowanie młodzieżowego protestu w jego niedojrzałym stadium i w warunkach, gdy stróże porządku z góry zapewnili sobie lepsze pozycje strategiczne, i w szczegółach opracowany plan taktyczny. Najpierw ekipa ratownicza doprowadziła młodzież akademicką do wrzenia paroma znanymi posunięciami, które byłyby bezsensowne, gdyby nie miały złowieszczego sensu prowokacji. Potem pałkami wygnała młodzież na centralne ulice, żeby pokazać naocznie narodowi, że mało to miejsce próba powstania przeciwludowej władzy. Potem wyaresztowała pokaźną grupę młodych wedle z góry w myśl wygodnych dla siebie kryteriów przygotowanego spisu, uzupełniając ów spis na gorąco nazwiskami młodych, którzy już w toku marcowych wydarzeń ujawnili się jako potencjalni przywódcy ruchów wolnościowych. Potem przy pomocy swych agentur prasowych i aparatczykowskich rozpoczęła rozległą kampanię propagandową zbudowaną wedle nader prostej zasady – przedstawić młodocianych naruszycieli porządku publicznego i ich ewentualnych sprzymierzeńców jako wrogów tego właśnie w imię czego walczyli. Z całością wywodów Baumana trudno się zgodzić. Zdecydowanie przecenia on zasięg i precyzję przygotowań partyzantów w grze marcowej. Teorii wielkiej prowokacji w marcu nie da się obronić też w świetle tego, co dziś wiemy o tych wydarzeniach. Niemniej końcowa uwaga Baumana jest ważna. Rzeczywiście bowiem istotnym elementem misternej gry politycznej w 1968 roku, prowadzonej przez partyzantów i ich stronników, było ukazanie protestu młodzieży jako próby restytucji stalinizmu w Polsce. Miało to zarazem służyć zakamuflowaniu rzeczywistych zamiarów moczarowców, zbudowania na gruzach dyktatury Gomułki jeszcze silniejszego systemu autorytarnego czy nawet totalitarnego. Jeszcze kilka zdań o podobieństwach i różnicach studenckich rewolt w Polsce i na zachodzie. Wprawdzie były to ruchy równoczesne i podobne w swych zewnętrznych oznakach – strajki na uczelniach, demonstracje uliczne i gwałtowne starcia z siłami porządkowymi, ale różne co do istoty. Może warto za Baumanem wskazać dwie zasadnicze różnice. Po pierwsze, studenci we Frankfurcie, Republice Federalnej Niemiec, Wielkiej Brytanii, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, mogli być pewni, że ich protest będzie szeroko odnotowany przez tamtejsze środki masowego przekazu. Polscy studenci żyjąc w kraju, gdzie jedynym niemal właścicielem i dysponentem środków masowego przekazu było państwo, nie tylko nie mogli na to liczyć, ale co więcej sami musieli się przeciwstawiać zgranej akcji dezinformacji, kłamstw i oszczerstw na omach prasy, w radiu i telewizji. Przywódcy studency na zachodzie z dnia na dzień stawali się bohaterami tłumów, nierzadko swoją popularnością dystansując gwiazdy piosenki i sportu. Polscy trafiali do więzień w atmosferze nagonki i zaszczucia. Po drugie, we Francji, RFN, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, państwach o zinstytucjonalizowanym politycznym pluralizmie, w który wmontowane zostały liczne kanały służące wyładowaniu i ekspresji społecznego protestu, ruch studencki był jeszcze jednym takim kanałem, dodatkowym ujściem wyprowadzającym na powierzchnię życia politycznego nowe zasoby protestu dotąd nieujawnione, ale nie jedyne, Nieradykalnie nowe, nie niecodzienne i niewyjątkowe w systemie społecznym, którego istotą jest instytucjonalizacja konfliktów i sposobów ich rozwiązywania. Ruch studencki mógł na wielu odcinkach, jak to miało miejsce we Włoszech, Anglii, w znacznej mierze i we Francji, pozostać ruchem studenckim właśnie, przeznaczonym do forsowania postulatów środowiskowych ograniczać się do walki o przeobrażenia warunków nauki i rewolucję uniwersytecką. Zupełnie inaczej w Polsce. Było to w znacznym stopniu ruchem studentów, ale bynajmniej nie było ruchem studenckim, a już na pewno nie było ruchem zrodzonym przez interesy studentów jako kategorii społecznej i reprezentującym te interesy. Bez względu na to, czy sami zdawali sobie z tego sprawę i bez względu na to, czy wiedział o tym naród, Studenci wystąpili w marcu jako forpoczta i awangażer.